Dzisiaj usłyszymy nazywa się... Podpisano wozu. W gorącej wodzie kompany Flow. Lubie w WKF. Mm. Podpisano wozu, mój wersal mytaka Tutaj zawsze jestem sobą mogę wszystko śmiać się płakać Mój mały majestat, poezja w parze bitem Magia liter Rzuca światło jak Jupiter, Słuch też, ja piszę uforowi muzykę Krótko, gorzko, pół żartem bu serio Z opłaconych cipek na klipie Chłopcy śmiercicie Bichrem Z Polski robicie Amerykę, o chyba wam nie wyjdzie Hip-hop jest bystrym strumykiem, w którym się roi Od nieumiejących pływać gnoi Od stoi, to boli dowoli naprzeciw temu stoi człowieku, ta płyta jak trzeci rozbór Polskie, nie zdążysz nawet złapać oddechu, A Yo, yo, skąd ja się tu wziął? I skąd mam takie zajebiste flow? No bo kurwa, co jest? Nie znasz moich argumentów. Stój, mój styl różty, tłusty za to tych wersów, i w miejscu nie stój. Gorący w gorącej wodzie, kompany flow jest to nie dwóch bez nerwów. Cię nie zmieniłem tylko, se napisałem intro nieskomplikowaną liryką.